bo sam Bóg jest sędzią. Tutaj mamy takie małe słowo SELA, które oznacza zatrzymaj się, zastanów się, pomyśl o tym, co przeczytałeś czy usłyszałeś. Najczęściej to było śpiewane, więc była chwila pauzy, żeby się zastanowić nad tym, co tu jest powiedziane. I co tu jest powiedziane? Powiedziane jest, że Bóg wzywa na świadków całe stworzenie, wszystko, co istnieje, aby było świadkiem Bożej rozprawy z Jego ludem. Bóg zamierza się sądzić ze swoim ludem. Kiedy słyszymy to słowo sąd, nasze skojarzenia najczęściej biegną albo na sąd ostateczny, jeśli czytamy Biblię, albo na sąd w postaci jakichś plag, w postaci jakichś nieszczęść, w postaci jakiejś kary Bożej. Ale to słowo sąd Niekoniecznie takie niesie znaczenie, czasami tak, ale bardzo często ma znaczenie rozsądzania i stwierdzenia, co jest dobre, a co jest złe. Osądzenia w znaczeniu sprawdzenia, jak ktoś postępuje i w związku z tym wydanie w cudzysłowie wyroku, czyli powiedzeniu o tym, że jest dobry, sprawiedliwy, wierny, miłosierny albo Niegodziwy, niesprawiedliwy. Więc tutaj Bóg wzywa całe stworzenie na świadków jako sędzia swojego ludu. Tutaj wyraźnie mówi o tym, że będzie rozmawiał ze swoim ludem, z którym zawarł przymierze przez ofiarę. W Starym Przymierzu było wiele ofiar składanych, ale te wszystkie ofiary były zapowiedzią jednej ofiary i Bóg nawet już tutaj w Starym Przymierzu nie mówi o ofiarach, ale mówi o jednej ofierze, dlatego że On, który istnieje poza czasem w wieczności, ma wzgląd na rzeczy, które w Jego zamysłach już się wydarzyły. Bóg nigdy nie usprawiedliwiał ludzi ze względu na krew zwierząt, które były zabijane. Jeśli jakikolwiek człowiek kiedykolwiek doświadczył przebaczenia grzechów, jeśli jakikolwiek człowiek kiedykolwiek mógł zbliżyć się do Boga, to tylko dzięki jednej ofierze, ofierze Bożego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, który ofiarował samego siebie na krzyżu i którego krew zmywa ludzki grzech, która pozwala człowiekowi zbliżyć się do świętego Boga. I o tej ofierze Bóg mówi, i dzięki tej ofierze lud Starego Testamentu był Jego ludem i oczywiście dzięki tej ofierze my dzisiaj jesteśmy Jego ludem. Czy Bóg i dzisiaj sądzi swój lud? Czy i dzisiaj Bóg prawuje się ze swoim ludem? Apostoł Piotr w swoim liście mówi nam, że Boży sąd zaczyna się od domu Boga. A więc zanim Bóg będzie sądził świat, zanim Bóg będzie sądził bezbożnych, najpierw Bóg sądzi swój lud. Bóg prawuje się ze swoim ludem. Biblia mówi nam, że kiedy Bóg się z nami prawuje, kiedy nawet nas karci, kiedy nas nawet chłosta, kiedy nawet nas doświadcza, czyni to ku naszemu zbawieniu, czyni to ku naszej odnowie, czyni to by nasze życie nie schodziło na złą drogę, ale abyśmy poprawili nasze drogi, abyśmy, jeśli zbłądziliśmy, nawrócili się do naszego Boga. Jeśli coś źle robimy, żebyśmy przestali to złe robić i szukali tego, co dobre. W tym psalmie Bóg zwraca się do swojego ludu z tym samym wezwaniem, z takim samym nastawieniem, z takim samym sercem. Bóg zamierza powiedzieć im, o pewnych niewłaściwych postawach w uwielbianiu Go, niewłaściwym podejściu do Boga, gdy składa Mu się ofiary, gdy się Go czci. I zobaczmy, co Bóg zarzucał wtedy swojemu ludowi i zastanówmy się, czy podobne rzeczy nie mają miejsca dzisiaj i czy my sami w jakiejś mierze nie potrzebujemy tego ostrzeżenia, tego napomnienia,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 Formalizm Drugi problem to nieposłuszeństwo Oni przynosili Bogu krwawe ofiary Składali zwierzęta Tak jak Bóg nakazał Zgodnie z Bożymi wymaganiami I Bóg mówi, nie będę Cię ganił za Twoje ofiary Ani za Twoje całopalenia Bóg mówi, problem nie jest w tym, że mi nie składasz ofiar Taki jest sens tego wiersza Bóg mówi, nie będę teraz Cię ganił, że za mało mi składasz, czy że nie składasz. Składacie ofiary, tak, przychodzicie regularnie, wszystko się dzieje zgodnie z ustalonym porządkiem, ale ich nastawienie co do tego, ich zrozumienie tego najwyraźniej było takie, że to Bóg potrzebuje tych ofiar. Bóg chyba jest głodny, że Mu trzeba wciąż te zwierzęta ofiarować, że trzeba zabijać krowy, byki, kozły, baranki. Chyba Bóg jest strasznie głodny. Tyle tych ofiar trzeba Mu składać. I oni myśleli, że jak oni złożą tę ofiarę, no to Pan Bóg się najadł, wszystko jest dobrze, tak? A Bóg mówi, czy wy myślicie, że jak ja bym chciał jeść, to ja bym was prosił, żebyście wy mnie nakarmili? Przecież wszystko, co istnieje, do mnie należy. Wszystkie zwierzęta, wszystkie ptaki, wszystko, co istnieje, należy do mnie. Wy składacie ofiary, ale nie rozumiecie, jaki jest ich sens. Wy przychodzicie do świątyni, uczestniczycie w obrzędach i rytuałach, ale totalnie nie rozumiecie, jaki jest sens tego, co robicie. Dlaczego Bóg nakazał składać ofiary? Dlatego, że nie ma w niebie co jeść i ludzie na ziemi muszą go karmić? No tak, wielu pogan myśli, myślało i myśli, ci, którzy tym swoim bożkom przynoszą jedzenie i składają ofiary. Ale Bóg mówi, nie taki jest sens ofiar, które są składane, żeby mieć ze mną przymierze, żeby mieć ze mną relację. Ofiary są... Były składane dlatego, że człowiek musiał być świadomy swojej grzeszności. Ofiary musiały być składane dlatego, żeby człowiek zbliżając się do Boga wiedział, że jest winny śmierci i muszą umrzeć wtedy niewinne zwierzęta, które tak naprawdę tylko symbolizowały śmierć niewinnego Bożego Syna. I w ten sposób człowiek może zbliżyć się do Boga kiedy za jego przestępstwa, za jego grzech zostanie przelana albo jego własna krew, albo ktoś inny, sprawiedliwy, czysty, święty umrze za niego i wtedy ta sprawiedliwość ofiary stanie się jego udziałem i wtedy będzie mógł zbliżyć się do Boga. Myślę, że i dzisiaj wielu ludzi bezmyślnie, automatycznie, bez zastanowienia wypowiada słowa, Wykonuje jakieś rytualne gesty, klęka, podnosi ręce, pochyla głowę, robi znak krzyża. różne. W różnych kościołach mamy różne zewnętrzne formy kultu Boga. Bóg jest zainteresowany naszym zrozumieniem tego, co robimy. I cokolwiek czynimy na zewnątrz, czy wypowiadamy jakieś słowa w pieśni, w modlitwie, czy w czytaniu Bożego Słowa, czy w jakiejkolwiek innej inspiracji Bożego Ducha. Czynimy to rozumiejąc, co my czynimy. To nie jest tak, że Pan Bóg się nudzi w niebie w niedzielę, czy w inny dzień tygodnia, w który się spotykamy, i my przychodzimy, żeby trochę go zabawić, trochę go rozruszać, coś mu dać na zasadzie, on czegoś potrzebuje, tak? On biedny w niebie, samotny, i wreszcie przyszli, ale się cieszy, że, że przyszliśmy do Niego. Czy rzeczywiście? Czy Bóg się nudzi w niebie? Czy Bóg jest samotny w niebie? Czy Bóg nie ma się czym zająć? Że każe ludziom raz w tygodniu przyjść na nabożeństwo? I niektórzy przychodzą właśnie z takim nastawieniem, no bo jak nie przyjdą, no to Pan Bóg się zdenerwuje na nich, to Pan Bóg będzie zły na nich. No, no trzeba, trzeba przyjść, tak? Trzeba przemęczyć się tą godzinę, czy dwie, czy dwie i pół, czy trzy, zależy, gdzie kto się spotyka. No i... Uff, spełniliśmy nasz obowiązek, teraz możemy iść do swoich rzeczy. Pomyślmy, jak Bóg patrzy na taką ofiarę, jak Bóg patrzy na takie serca ludzi, którzy przychodzą z obowiązku, przychodzą, bo muszą, no bo jak nie, to Pan Bóg będzie zły. Czy nasze tutaj zgromadzenie jest Panu Bogu do czegokolwiek potrzebne? No, możemy dyskutować. Na pewno jest nam potrzebne. My jesteśmy w ogromnej potrzebie Zwrócenia naszego wzroku na Boga. My jesteśmy w ogromnej potrzebie Jego łaski. My jesteśmy w ogromnej potrzebie Jego obecności w naszym życiu. Zbliżenia się do Niego, doświadczenia Go. I Bóg nam taką możliwość otworzył. Możemy się spotkać w imieniu Jezusa Chrystusa i On jest obecny pośród nas swoim duchem. Ojciec, Syn i Duch są w swoim kościele. To my winniśmy być pełni dziękczynienia i radości, że Bóg jest z nami, że Bóg chce z nami się spotkać, że Bóg chce słuchać naszych modlitw, że Bóg chce słuchać naszych pieśni. To my jesteśmy tymi uprzywilejowanymi, których Bóg zaprosił do społeczności z sobą, do przymierza przez ofiarę swojego Syna, którego za nas darował, aby nam umożliwić przystęp do siebie. Strzeżmy się formalizmu Strzeżmy się wypowiadania słów Bez zaangażowania serca Strzeżmy się wykonywania zewnętrznych Religijnych gestów, za którymi nie stoi Serce uniżone przed Bogiem Wdzięczne Bogu i wielbiące Boga I druga rzecz, którą Bóg wyrzuca swojemu ludowi To nieposłuszeństwo Duchowy dualizm, hipokryzja Podwójne życie. Co innego w świątyni, co innego poza świątynią. W świątyni składają ofiary, w świątyni wzywają imienia Bożego, w świątyni biorą święte imię Boga na swoje usta. Mówią o Jego przymierzu, mówią o Jego dobroci, mówią o Jego dziełach. W świątyni wyglądają jak Boży Lud, ale poza świątynią niczym się nie różnią od otaczających ich pogan. Kłamią, kradną, oszukują, cudzołożą, nienawidzą. Bóg mówi, czy myślicie, że o to mi chodzi? Że przyjdziecie na godzinę, na dwie, na trzy do mojej świątyni i zrobicie na mnie wrażenie swoimi słowami, swoimi gestami, swoją religijnością? Myślicie, że tym jestem zainteresowany? Nie, Bóg czymś takim nie jest zainteresowany. Bóg mówi, że się brzydzi ofiarą bezbożnego, że w ogóle mu nie jest przyjemna ofiara człowieka, który na co dzień nie żyje z Bogiem, który na co dzień nie kocha Boga, który na co dzień nie kocha bliźniego, który nie postępuje każdego dnia według Bożego serca i według Bożego upodobania ofiara takiego człowieka, który żyje bezbożnie, a myśli sobie, że przyjdzie w niedzielę i wielką łaskę Panu Bogu zrobić, że przyszedł, że powiedział jakieś słowa, że rzucił parę groszy na tace czy gdziekolwiek, do jakiejś skrzynki, że to Pana Boga zadowoli, że dał jakąś ofiarę i teraz niech Bóg się cieszy. Taki człowiek jest w wielkim błędzie. Bóg czymś takim nie jest zainteresowany. Bóg jest zainteresowany całym naszym sercem, całym naszym życiem, Każdą naszą myślą, każdym naszym słowem i taka ofiara jest mu przyjemna, która płynie z takiego zadedykowanego życia. To nie oznacza, że jeśli nie jesteś doskonały, to nie możesz przyjść do Boga. To właśnie dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, dzięki tej ofierze, przez którą możemy się zbliżyć do Boga, możemy przyjść, chociaż nie jesteśmy doskonali. Możemy przyjść, chociaż potykamy się i zdarzają nam się grzechy. I zdarzają nam się błędy i widzimy niedoskonałość naszego życia, ale to jest wielka różnica między świadomością swojej grzeszności, swojej słabości i walką z grzechem, dokładaniem wszelkich starań, aby żyć życiem sprawiedliwym od takiej obłudy religijnej, od takiego życia, w którym Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Jest wielka różnica między myśleniem, że możemy dać Bogu jakąś cząstkę naszego życia i on się tym zadowoli, a resztę mamy dla siebie i dla grzechu i dla świata. Czymś takim Bóg się nigdy nie zadowolił i nie sądźmy, że dzisiaj Bóg się zmienił. Że w swej miłości i łaskawości jest ślepy i nie wie, co się dzieje w całym tygodniu w naszym życiu. Oto Jego oczy są ciągle nad nami. On śledzi wszystkie nasze drogi. Zna nas. Każde nasze słowo, każdą naszą myśl z daleka wie o nas wszystko. I kiedy dzisiaj stajemy przed Nim, nie mamy tutaj co udawać. Jeśli przyszliśmy w kiepskim stanie, to nie udawajmy, że jesteśmy w dobrym stanie, ale powiedzmy, Boże, ratuj mnie, Boże, przyjmij mnie, zmień mnie, cokolwiek jest w moim życiu, czym Ciękolwiek obraziłem, w czymkolwiek odszedłem z Twoich dróg, wybacz mi, oczyść mnie, Przebacz mi, pomóż zmienić mi moje życie. Przyjdźmy szczerze do Niego, tacy, jacy jesteśmy. Jeśli dzisiaj jesteś szczęśliwy i radosny, bo udało Ci się dobrze przeżyć ten ostatni czas i Twoje serce jest czyste, dziękuj Mu za to, wywyższaj Go, raduj się w Nim i módl się, aby dał Ci dalej siłę prowadzić chwalebne, zwycięskie życie. Ważne jest, byśmy nie byli aktorami przed Bogiem, ale żebyśmy byli prawdziwi. Kto ofiarowuje chwałę, ten oddaje mi cześć. Tak, w pewnym sensie Bóg oczekuje oddawania mu chwały. Pan Jezus mówi, że Ojciec szuka chwalców. Tak, Bóg się cieszy, kiedy ludzie Go naprawdę chwalą. Bogu jest to niezwykle miłe, kiedy Jego lud kocha Boga, czci Boga, oddaje Mu chwałę. Jest to Bogu miłe. Temu, kto chodzi prostą drogą, ukażę Boże zbawienie. Każdy człowiek chce tego, co najlepsze w przyszłości. Nikt z nas nie chce zrujnować naszego życia. Nikt z nas nie chciałby skończyć w piekle. Nikt z nas nie chciałby na końcu życia wejść w egzystencję wiecznego cierpienia i wiecznego umierania. Wszyscy chcemy ujrzeć Boże zbawienie więcej. Chcemy na wieki żyć, zbawieni, podobni do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Trzeba iść prostą drogą. Prostą drogą za Jezusem. Prostą drogą, którą wskazują nam Boże przykazania. Prostą drogą, którą prowadzi Duch Święty, tych, którzy narodzili się z Boga. Tego, kto chodzi prostą drogą, tego Bóg zbawia i ten zobaczy zbawienie. Bracia i siostry, jesteśmy dzisiaj tutaj, aby oddać Bogu chwałę. Obyśmy to robili w taki sposób, żeby Pan Bóg się z nikim z nas nie prawował. Ale żebyśmy to robili z czystym sercem, ze szczerym sercem, świadomi słów, które wypowiadamy, gestów, które wykonujemy, aby Bóg mógł się uradować z nas. Abyśmy rozradowali Jego serce, Jego ojcowskie serce, które cieszy się, gdy Jego dzieci wielbią Go w duchu i w prawdzie. Powstańmy, proszę. Kochany nasz Ojcze, jesteśmy tutaj przed Tobą wdzięczni za dar życia wiecznego, za oddanie Twego Syna za nasze grzechy, poświęcenie Go w ofierze, abyśmy i my mogli z Tobą mieć bliską relację. Bez Niego bez Jego cierpienia, bez Jego śmierci Bez Jego zmartwychwstania Nikt z nas nie byłby godzien, aby zbliżyć się do Ciebie Przychodzimy z dziękczynieniem, z uwielbieniem Świadomi, jak wielką cenę za nas zapłaciłeś Świadomi ogromu Twej miłości I Twojego wielkiego daru Naszej potrzeby Ciebie Panie, przychodzimy dzisiaj do Ciebie z naszymi potrzebami. Nie, że przychodzimy, żeby zaspokoić Twoje potrzeby, gdyż Ty jesteś Bogiem, który ma wszystko, ale my jesteśmy pełni potrzeb, duchowej potrzeby, fizycznych potrzeb, materialnych potrzeb, potrzeb w naszych rodzinach, potrzeb, które widzimy wokół siebie w tym świecie. Przychodzimy do Ciebie, który masz wszelką moc i chcemy złożyć przed Tobą siebie samych, i te potrzeby, o których wiemy, z którymi chodzimy, prosząc Cię, Panie Boże, byś wejrzał na nas, byś usłyszał nasze modlitwy, byś usłyszał wołania naszych serc, byś zbliżył się do każdego z nas. Zachowaj nas od formalizmu, zachowaj nas od pustej obrzędowości. Pomóż nam zbliżyć się do Ciebie sercami, nie tylko wargami, ale zbliżyć się sercami do Ciebie. A Ty się zbliż do nas, Boże nasz, i mów do nas i objawiaj się nam i działaj pośród nas. Przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.